Gdybyś pozwolił mi ogarnąć myśli i może zrozumieć coś więcej, po to bym było prościej spojrzeć i znaleźć jakiś rozsądny punkt, My ja mógł dalej być sobą, robić to, co wszyscy inni robią codziennie. A niekiedy zdarzają mi się chwile zupełnie inne i noce bezsenne, w których myślę nie mniej niż tej chwili. Wiem, że może nawet na końcu świata jest ktoś, to właśnie teraz pisze o tym, bo myśli bardzo podobnie, ale przecież to tylko instynkt potrafię opisać słowem, co gdy widzę, wszechświat tak nieskończony. I musiałbym być chyba największym głupcem, bo w Ciebie nie wierzyć. A ja taki mały, mniejszy niż małość, mogę patrzeć w górze i wskazywać, jak dziecko płacę. Rozrywa mnie coś w środku, nie potrafię dać temu imienia. Myślę, że to ma coś wspólnego z miłością. Wprost, bez zniewalały mnie bez i Wtedy właśnie staje się moim wodzą. Raz po raz bronię się i atakuję Tutaj gdzie żyję Innych w panice Zawiści Opinią za niekiedy władzę Ścieżkami po trupach idą I nawet dobrze się z tym mają Nie jednak Nie zmienię tego tak samo myślenie Zjadając zęby